Wskazany z powąchał zwykłą Daniu herbatę Miała dla niego aromat egzotyki, wolności i spodzień. Chwycił główek nikogo, Czy kurwa, słychać ten pierdolony pokój tutaj? Czy bardziej, wiesz, jak jestem tutaj blisko, blisko raz, dwa, trzy, czy jest, wiesz, basowo? czy tu jest, kurwa, pokorowo? Wybrałem za... fuck Wybrałem, zrozumiałem, to I to hey. No to kurwa jak robimy? To za mnie choćby Chłopaczki bez perspektyw wciąż zapierdalają z buta A ta nuda, pierdoli to dziś tutaj Ej, pędle, klamki, Tory z główne drogi Bez odrotu jej ziomek, dają nam więcej twogi Między prawdą a Bogiem wciąż jest wielki ogień ja tu by da. W ramach kredką raz razy zaznę, razczytaj A co by się nie to jest hardkor pod ziemię Chyba umrę, jakie stracę to jest Najważniejsze, Leży tam, gdzie występuje serce I nie liczy się nic więcej, moja głowa eksploruje Bo, bo, bo, jestem C-Mazet-Szrok Na skraju Na tym świeciem poruszywym jest bardzo ciężko E Jest bardzo ciężko No da. Dokładnie to ja Tutaj jestem kurwa szefem Tutaj jestem kurwa szefem Znaczyłbym to jest ty dalej skończysz Na sechem Dobrze wiesz, co się widzę Dobrze wiesz kurwo, za co ciebie nie za widzę to produkcja Nagrywasz kurwa mnie na żywca Tak jest Spierdalamy się tutaj! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. uh. so no, no, tylko na szkole, nie będę A do roboty chcą? A? Do? Masz to napięcie, umocne pierdolenie, Śmocne wy na arenie, rozkieramy śmienię W tej tęczy, w tej kaka, wyjewane manto Ludzie są, tak są, wydajemy rap Ty, ale bardziej kurwa, słychać ten pierdolony pokój tutaj? Czy bardziej wiesz, jak jestem tutaj blisko, blisko raz, dwa, trzy Czy jest, wiesz, basowo Czyli tu jest kurwa pokój, Nie właśnie muszę zajarać za chwilę Kurwa Joyta, wypierdolę kurwa la to la la. że ten kurwa pierdolony grubas, kurwa czarny Jak to usłyszy, że się kurwa obsra tam na tym swoim morzu O, jakieś kurwa disco napierdalało, że był, to ja to jest Sam, to było San Francisco, nie? To ja, ale to chyba Bardziej Nie? chodzi niż ta kurwa, kablówka! Co? Co? Kurwa, mat! Uh -huh. A z kim na pokoju zielisz! Z to! Powstawmy, bawmy nasze się to jest co to jest jest Ej, jestem tu graczem, to cały czas ja lat moja pasja, ona nie zgasła Stumaj to ziom, ogarnij te hasła Ja planuję się w ty, pokoju, czy się Mój rap, mój styl, rozniemy ci bożnik Pierdoli mnie, co myślisz ty o mnie Możesz mi hapnąć, gdzie tylko do mnie Zaznaczcie szera przechodzisz korozję Czemu ty się robisz, masz gęby, mnie Nie wcinaj się, fajer mój biznes Nie ogarniasz klimatu, to stór kurbo biznes, Za fajera na prętach, nasz sposób na życie A jest serca Bicie, bitłem, mówią, jestem tu jeden, bo ja jestem tu jeden Znam pojebów parów, ze mną my wariaty Biorę panel, poczyki, wyskakuję schaty muzyka, ja jedno natura Podrickam z wikło i gęsta góra Dane powoli, nikomu się nie spieszy Rozmawiam, pale, lubię interesy Domu mam zestaw, to Kamienia, to sposób świata, a o mnie, mi dla jest mój czas, to jest mój czas, to jest mój rad serca i jest dla was Zawsze mówię, co najwięcej prosto twarz, to co masz właśnie, o to grasz Siedziesz, wartym krokiem, na drogę przejdziesz Co ma być, to będziesz, żyję mam Chcę i będę w kinie, chcę, już dobrze wiesz Choć tak spierdolisz, pierdol co chcesz Jestem, kim jestem, chodzi do tego Nigdy nie zostawisz z tyłu kogoś bliskiego Popatrz, komu masz, to nic nowego Czasem już mam dożyć tego wszystkiego Tak widzę świat jak czarny winel To jak jakiś jebany budel Zawsze jakiś gruz się, z łańcucha, wie Stwórz co masz i nie daj się kurwie na, na, na, na. Cej hey, witam cię serdecznie kurwa z mojego kurwa przez wspaniałego studia pierdalam przez pojemność <ślery> Przez pojemnościówkę Teraz będziemy kurwa robili kurwa odsłuch konkretny z naszego kurwa ostatniego zajebistego utworu pod tytułem DEAD KISS Nie pierwszy raz mówię i zostanie tak, amen, tyriki sacrament, spotęguje dalej wiesz co jest grane? To co, dla CDW dana, co jest dane ziomutek, to zeta, to jest dane. Bo, no bo, bo, wybuchają bomby, spełnia się ustęgnięcie palą swoich Tronik tu nie człowiek melancholik, mamy parcie tu na czizie, a reszta na pierdoli A jak coś mnie zaboli, to ja pójdę z tą kurwą Dobra, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, kurwa Dobra, jak słychać, bardziej blisko być, żeby był kurwa bas? Tutaj być? Halo, halo? BAS JEST BAS? The skończyłem do chuja Wacława to kurwa zjebane kurwa opowiadanie wiem, ja, że mam jakieś kurwa zjebane opowiadania Wewewe Kupka Są jakieś spierdolone opowiadania, że tak powiem